realpolish.pl Your Polish language online resource. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl. Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Wiecznie początkujący. Witam, za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Moi drodzy, zrobiło się w Warszawie zimno W tym roku jesień jest bardzo zimna i często pada deszcz Tylko patrzeć jak zrobi się zima Niestety Dziś w nocy mają być przymrozki, przymrozki, czyli niewielki mróz, jeden, może dwa stopnie. Wydaje się, że nie ma już nadziei na złotą polską jesień, no ale zobaczymy. Może jeszcze w przyszłym tygodniu się ociepli. Ciekawe, pożyjemy, zobaczymy. Zanim zacznę mówić o tym co mam dzisiaj do powiedzenia Chcę podziękować Wam za komentarze Do ostatniego podcastu Dzięki Waszym komentarzom Widzę, że coraz lepiej radzicie sobie z językiem polskim Coraz łatwiej wyrażacie swoje myśli po polsku Świetnie, bardzo mnie to cieszy Cieszę się również, że spodobał się Wam Ostatni podcast, w którym omawiałem książkę 7 nawyków skutecznego działania. Cieszę się, że ten temat jest dla was interesujący. Na pewno będę robił więcej podcastów na takie tematy. Bardzo się cieszę, że podobało wam się. Okej, okay, słuchajcie, dziś mam zamiar opowiedzieć o pewnym błędzie, jaki popełniają ludzie podczas nauki języka polskiego Moim zdaniem jest to błąd Problem, coś co powoduje, że ludzie nie mogą osiągnąć sukcesu Nie mogą zacząć mówić płynnie po polsku Jak zawsze nie mówię tu o tych, którzy chcą zdać jakiś egzamin ich celem jest nauczyć się Jak nie robić błędów na teście O tym nie mówię To jest zupełnie inna sprawa I tutaj tym się nie zajmuję Mówię o tych, którzy chcą mówić po polsku O ludziach, którzy chcą nauczyć się mówić po polsku Otóż Moim zdaniem ludzie, którzy długo pozostają przy materiale dla początkujących Zbyt długo korzystają tylko z materiałów dla początkujących Właściwie nigdy nie idą dalej Moi drodzy, jeśli kupiliście sobie książkę dla początkujących Co moim zdaniem nie jest rzeczą złą Możecie jej używać nawet rok. Możecie wracać do niej. Ale niektórzy próbują nauczyć się jej na pamięć. Nauczyć się tego, co jest w książce na pamięć. Oni myślą, że muszą znać tę książkę bardzo, bardzo dobrze, zanim pójdą dalej. Chcą nauczyć się gramatyki, która tam jest, Chcą nauczyć się wszystkich dialogów Które tam są Wszystkiego Nie musicie tego robić A nawet moim zdaniem Nie powinniście tego robić Jak szybko jest to możliwe Zacznijcie słuchać Prawdziwego języka Im szybciej to zrobicie Tym lepiej Opowiem wam Trochę o moich doświadczeniach z językami obcymi Myślę, że są dość podobne do waszych Tak jak prawie wszyscy Zacząłem uczyć się języków w szkole Kiedy miałem 9 lat Rodzice zapisali mnie na język angielski Chodziłem na lekcje angielskiego Przez 4 lata Oczywiście nic to nie dało, niczego się nie nauczyłem Nic nie rozumiałem, nie potrafiłem mówić Coś tam potrafiłem przeczytać, ale bardzo niewiele Gdy miałem 10, może 11 lat zacząłem uczyć się rosyjskiego Wtedy rosyjski był w szkołach obowiązkowy Wszyscy uczyli się rosyjskiego jeśli musimy coś robić, a nie chcemy tego robić, to sami rozumiecie, efekty zwykle są bardzo złe. Uczyłem się rosyjskiego przez 8 lat. Przez tyle lat nauki powinienem mówić płynnie. Niestety, nic z tego nie wyszło. W szkole średniej uczyłem się niemieckiego. Przez pięć lat Zdawałem nawet testy z niemieckiego, gdy szedłem na studia I zdałem je Oczywiście nie mogłem mówić po niemiecku Umiałem tylko rozwiązywać testy Na studiach uczyłem się angielskiego Przez cztery lata Znowu, od początku, od podstaw Chodziłem nawet na prywatne lekcje Ale po pewnym czasie i to przerwałem Znowu nie było żadnych postępów Znowu zatrzymałem się na poziomie A1 Umiałem przedstawić się i tak dalej Ale nie rozumiałem nic, co ludzie mówią Nie potrafiłem od siebie nic powiedzieć po tylu latach złych doświadczeń z nauką języków uznałem, że nie mam zdolności językowych, nie potrafię uczyć się języków. Języki to nie dla mnie. Inni mogą nauczyć się, mają takie zdolności, ja nie mam. Nie mogę nauczyć się języków, koniec, kropka. Więcej nie będę próbował. Minęło 20 lat Dopiero po 20 latach Pomyślałem Jeszcze raz spróbuję Jeszcze raz spróbuję Nauczyć się angielskiego Wtedy określiłem swój cel Chciałem tylko rozumieć Filmy po angielsku Nie chciałem mówić Nie chciałem czytać Chciałem tylko rozumieć. Słuchać i rozumieć. Dlatego słuchanie było tym, co robiłem najczęściej. Słuchałem codziennie. Kupiłem kurs Asimil. Słuchałem audiobooków z internetu. Podcastów. Filmiki na YouTube. Wszystko, co było po angielsku. Dopiero potem przyszedł taki moment, że bardzo chciałem zacząć mówić. Chciałem porozumiewać się po angielsku. Wtedy znalazłem metodę historyjek, pytań i odpowiedzi. Kupiłem sobie kurs Effortless English. Zrobiłem wielkie postępy. I postanowiłem pomagać ludziom uczyć się polskiego. No ale to już zupełnie inna historia. Od roku uczę się hiszpańskiego. Najpierw zacząłem słuchać kursu Asimil dla początkujących. Podobny kurs znajdziecie również dla uczących się polskiego. Po kilku miesiącach ukończyłem chyba 50 albo 60 lekcji. Wszystkich lekcji jest 120. Ale jeszcze do tej pory nie skończyłem całego kursu. Po pewnym czasie przerwałem, bo trochę znudził mnie ten kurs. Wydawało mi się, że trochę za wolno mówią lektorzy. Potem Zacząłem słuchać podcasty i filmiki na YouTube, żeby poczuć prawdziwy hiszpański. Niewiele jeszcze rozumiałem, ale próbowałem szukać rzeczy dla mnie bardziej zrozumiałych, tak żebym coś tam rozumiał. Oczywiście od czasu do czasu nadal wracam do kursu Asimil. Słucham kolejnych lekcji, a nawet wracam do starych Jednak ciągle słucham rzeczy, które mnie interesują prawdziwego hiszpańskiego Słucham rzeczy o fotografii, o rozwoju osobistym Nie tylko rzeczy przygotowanych specjalnie dla uczących się hiszpańskiego Słucham rzeczy robionych dla ludzi, którzy posługują się hiszpańskim Czy wszystko rozumiem? Oczywiście, że nie, ale rozumiem dość dużo Czasami słucham tego samego kilka razy, żeby więcej zrozumieć Dzięki temu powoli przyzwyczajam się do prawdziwego języka hiszpańskiego Radzę wam robić to samo Wracajcie do rzeczy podstawowych, ale słuchajcie też rzeczy trudniejszych Słuchajcie... Prawdziwego języka. Jeśli chcecie nauczyć się polskiego, słuchajcie prawdziwego polskiego. Są ludzie, którzy nigdy nie wychodzą poza podstawy. Nigdy nie czują się na siłach, żeby wejść w prawdziwy język, ponieważ myślą, że nie opanowali, nie nauczyli się jeszcze podstaw. Uczą się podstaw nawet przez kilka lat. Ciągle czują, że w pełni nie znają jeszcze tych podstawowych książek, podstawowych kursów. Ciągle zaczynają od początku. Dla mnie te książki, te kursy to tylko początek. Potem trzeba się odważyć i wejść w prawdziwy język. Nie trzymajcie się kurczowo kursów dla początkujących. Im szybciej przejdziecie do prawdziwego języka, tym szybciej zaczniecie mówić Chodzi o to, żeby jak najwięcej rozumieć Przywyknąć, przyzwyczaić się do języka Aby w końcu zacząć w nim mówić Mam przyjaciela Davida Snopka Amerykanina, który postanowił nauczyć się języka polskiego on też najpierw chodził na kursy. Wiadomo, nic mu to nie dało. Ale w pewnym momencie zaczął czytać i słuchać Harry'ego Pottera. Po polsku. To nie jest książka napisana dla ludzi, którzy chcą uczyć się języka. Ta książka jest dla native speakerów. Dla Polaków. Na początku Niewiele rozumiał, ale krok po kroku, rozdział za rozdziałem, coraz więcej, coraz więcej. Potem wziął następny tom i następny, przeczytał i wysłuchał całego Harry'ego Pottera. Teraz mówi świetnie po polsku, świetnie wszystko rozumie. Nie przejmujcie się tym, że nie rozumiecie każdego słowa Że nie znacie gramatyki, nie wiecie dlaczego tak trzeba powiedzieć To nie jest takie ważne Najważniejsze jest to, żeby dużo, bardzo dużo słuchać prawdziwego polskiego Moja rada na dziś to nie ograniczajcie się tylko do podstaw nie bójcie się iść dalej. Wracajcie do podstaw, ale również rozwijajcie się. Żeby nauczyć się pływać, trzeba wejść do wody głęboko, a nie tylko włożyć nogę do wody. Zgadzacie się ze mną? Jak myślicie? Jakie macie doświadczenia? Czy kiedy uczyliście się swoich języków, rodzice, Zabraniali wam słuchać, gdy rozmawiali dorośli? Czy kazali wam słuchać tylko rzeczy dla dzieci? Nie, a przecież nie wszystko rozumieliście. Tak samo jest teraz, kiedy uczycie się polskiego lub innych języków. Słuchajcie prawdziwego języka, a nie tylko rzeczy dla początkujących czekam na wasze przemyślenia, komentarze i oczywiście pytania. Napiszcie czego słuchacie po polsku? Jakich audycji słuchacie? Może oglądacie filmy? Napiszcie jak uczycie się polskiego? Czego słuchacie? Na koniec jeszcze jedna sprawa. Jestem ciekawy, czy moje podcasty nie są dla was zbyt trudne Podcasty są znacznie trudniejsze od historyjek Ale robię je tak właśnie po to Żebyście mieli możliwość słuchania prawdziwego polskiego A nie specjalnie przygotowanego tekstu dla uczących się polskiego To prawda, że mówię trochę wolniej Trochę wyraźniej niż to dzieje się na co dzień Ale chcę, żebyście jak najwięcej rozumieli Podkreślam jeszcze raz Nie musicie rozumieć każdego słowa Ważne jest, żebyście rozumieli sens Żebyście wiedzieli o czym mówię Jeśli tak jest, to znaczy, że to jest podcast właśnie dla Was jeśli chodzi o historyjki, to one są łatwe, bo są zaprojektowane, pomyślane po to, żebyście nauczyli się mówić po polsku. Łatwe pytania i odpowiedzi mają pomóc wam myśleć od razu po polsku, bez tłumaczenia na wasz język w głowie. Historyjki są do nauki mówienia a podcasty pomagają rozumieć mówiony język polski Takie jest założenie Świetnie, to wszystko na dziś Jak zwykle mówił do was Piotr Życzę wam miłego weekendu Nie zapominajcie słuchać codziennie czegoś po polsku Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Trzymajcie się do następnego razu Pa, pa!